S'il vous plaît. Merci beaucoup, <tousse> Non, <on est> pas <tousse> Klasyka, Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie mi tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 24 października 2015 roku wsłuchacie właśnie 52 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Witam się z wami, cześć wszystkim i zapraszam was do wysłuchania jubileuszowego, rocznicowego 52 nawiedzonego podcastu, który zamyka pierwszy rok nadawania i już po tym wstępie myślę, że możecie się domyślać, że nie będę dzisiaj omawiał żadnych konkretnych tekstów kultury a zamiast tego zaoferuję wam powiedzmy dość osobiste nagranie i, i do tego spoglądając na notatki mogę stwierdzić, że zapewne dość długie nagranie chociaż mam nadzieję, że zmieszczę się w godzinę no maks, nie wiem godzinę 20 bo muszę to jeszcze dzisiaj zmontować i do tego dojdą jeszcze pewne różne wstawki, no mam nadzieję, że zmieszczę się w jakimś sensownym czasie. W każdym razie zapraszam Was na przeogromną dawkę podcastowej mety z odrobiną statystyk i różnego rodzaju anegdot, a to wszystko skąpane w takim hmm, sentymentalno-ekshibicjonistycznym sosie. Cóż, czujcie się uprzedzeni i może zacznijmy od genezy tego odcinka, tak tradycyjnie dla nawiedzanego podcastu. Powiem wam, że chciałem go nagrać z wyprzedzeniem, bo właśnie wiedziałem, że zapewne będę chciał poruszyć w nim różne wątki, wstawić w niego także różne wstawki nagrane przy innych okazjach. I no, wiedziałem, że będzie przy tym dużo roboty, więc uznałem, że co najmniej z tydzień czasu muszę sobie na to dać. Ale e, niestety nic z tego nie wyszło, bo w ostatnim czasie trochę mnie złapał dół. Chciałem, by ten podcast był raczej radosny, bo wiecie, urodzinowy, nie? Pierwsze urodziny nawiedzonego podcastu świętujemy, a bałem się, że wyjdzie coś wręcz przeciwnego. I tak samo, nie wiem, jeżeli słuchacie Radia S, to na pewno kojarzycie rodzinowe odcinki tej właśnie audycji i tam również Mandom miał trochę problem ze spadkiem, powiedzmy, nastroju przy ich nagrywaniu, zwłaszcza tych pierwszych rocznicowych, no i bałem się, że tutaj będzie to samo. Złapał mnie dół ostatnio i obawiałem się, że to wpłynie negatywnie na, na granie. Nie wszystko mi się ostatnio w życiu układa. Do tego okazało się, że mam na przykład chorą tarczycę, co prawdopodobnie też może mieć jakiś wpływ na spadki nastroju, czy też, nie wiem, spadek poziomu siły i optymizmu. A do tego. Pojawiło się kilka takich konkretnych wydarzeń, które zmusiły mnie do refleksji nad, powiedzmy, sensem różnych moich aktywności i po części także nad sensem nagrywania podcastów. Wszystko zaczęło się po moim powrocie do Łodzi z tej ostatniej konferencji zbrodnia w kulturze we Wrocławiu. tx konferencja, moim zdaniem, wypadła całkiem nieźle. Uczestnicy dali nam pozytywny feedback. Ja też bardzo dużo się nauczyłem, jeżeli chodzi o organizację tego typu naukowych eventów. Naprawdę fajne doświadczenie, wróciłem do Łodzi i zobaczyłem newsy z Kwasonu w tym informacje o utworach, które otrzymały tegoroczną nagrodę imienia Stefana Grabińskiego. I może tutaj krótki kontekst do tego wydarzenia, do tej sytuacji. Jeżeli śledzicie fanpage Nekropolitana czy komentarze pod postami, to zapewne wiecie, że troszkę się zaangażowałem we wszystko, co się działo wokół tegorocznej edycji tego właśnie plebiscytu i miałem nastawienie dosyć krytyczne. Właśnie o to chodzi, że ja na początku byłem nastawiony bardzo pozytywnie do tej nagrody. Wierzyłem, że to może być coś fajnego, że to po dwóch, trzech latach stanie się w jakiś tam sposób elitarna nagroda, coś, co... Czym można się pochwalić w środowisku, może także poza nim, w całym fandomie, czy może jeszcze poza fandomem. Naprawdę chciałem wierzyć, że to będzie coś naprawdę ciekawego, dobrego, taki nasz horrorowy zajdel może, coś w tym kierunku. I wiele osób to krytykowało w moim bliskim otoczeniu. W dużej mierze słusznie, ale też panowała taka raczej negatywna recepcja. Już z samego pomysłu ja byłem raczej na tak. No i niestety... Moja naiwna wiara, że wszystko będzie dobrze, troszkę mnie zawiodła, bo no było dużo problemów. Pojawiły się niezgodne z regulaminem opóźnienia kolejnych etapów przyznawania tej nagrody. Nominowano teksty naprawdę, naprawdę słabe, o czym możecie posłuchać w karpiowym podcaście poświęconym właśnie nominowanym opowiadaniom. Do tego niektórzy pisarze przyznali się, powiedzieli że wprost, że głosowali na nazwiska, nie na teksty, albo na teksty, których po prostu nie czytali, bo, bo powody. Ale to wszystko jeszcze można było jakoś tam przełknąć. Powiedzmy, że no, wiecie, opóźnienia zdarzają się każdemu, to dopiero druga edycja, wybór słabych tekstów, no to. No to było słabe, ale nie wiem, każdy ma swój gust, jakoś to można wytłumaczyć, ale potem nie działał formularz. Pojawiły się problemy z formularzem do głosowania i to dosyć poważne, bo wyświetlał niektóre utwory po kilka razy, pozwalał na nie głosować po kilka razy. Ogólnie można było głosować niezgodnie z regulaminem, bez żadnego kłopotu, nawet przez pomyłkę można było oddać za dużo głosów na jakiś utwór. W ogóle tam się wszystko źle wyświetlało. Tu była grafika, tu nie było, tu był opis książki, czy tam biogram autora, tutaj nie było niczego. Jakaś masakra totalna. Ja to zgłosiłem w komentarzach na fanpage'u nagrody i też u siebie na blogu, bo się dosyć mocno zbulwersowałem tym wszystkim. I jeszcze dostałem potem okrzan, że krzyczę w komentarzach zamiast napisać do informatyka. No tak, no bo to ja jestem od tego, nie? Ale nieważne, znowu się emocjonuję niepotrzebnie. Skończyło się na tym, że kapituła nie wystosowała żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Uznała, że problemu nie ma. Wciskała mi kit, że formularz działa poprawnie, a nie działał poprawnie. Do tego, gdy w końcu po kilku dniach informatyk się za to wziął, za te problemy, to tak je naprawił, że już w ogóle nie dało się oddać głosów zgodnie z regulaminem. I ja byłem wkurzony tym wszystkim właśnie przez to, że tak wierzyłem, że to będzie fajne, dobre, starałem się to wspierać. Wspomniałem o tym, jako o fajnej inicjatywie w jednym z artykułów naukowych, które napisałem. I Teraz wiecie, taka sytuacja, no i pisałem w komentarzach na fanpage'u nagrody, że no sorry, ale formularz nie działa. I też u siebie zauważyłem, że w związku z tym głosowanie czytelników jest nieważne, bo najpierw można było bez problemu oddać głosy błędnie, do tego formularz źle się wyświetlał, potem już w ogóle się nie dało oddać głosów poprawnie. No moim zdaniem w takiej sytuacji tlebiscyt internetowy jest nieważne. No to jest też chyba logiczne. Jednak Kapituła uważa inaczej, zresztą nie było żadnego oświadczenia, że zostałem zbanowany. No i strasznie się wkurzyłem. Do tego dwa dni później, niecałe dwa dni później dowiedziałem się, że nie dostanę w tym roku stypendium doktoranckiego. Miałem naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju aktywności około naukowych, w ubiegłym roku i robiłem też masę rzeczy z Afriko dla uniwersytetu. I Szczerze mówiąc, no było tego tyle, że ja założyłem, że po prostu no, nie ma się co martwić. W tym roku no, to, to stypendium to jest pewnik. Okazało się jednak, że nie. Nie wiem, czy komisja mi nie uwzględniła części rzeczy, czy nie wiem, zaświadczenia się nie podobały, czy może reszta osób jakimś cudem naprawdę miała też jeszcze więcej tych wszystkich aktywności i to naprawdę dużo osób. Niestety jestem praktycznie tuż poza listą, osób rekomendowanych do stypendium. No w każdym razie to był dla mnie dość duży cios, bo wiecie, to nie jest tak jak ze stypendium na zwyczajnych studiach, że po prostu robicie swoje, macie dobrą średnią, dostajecie kasę. Nie, tutaj to jest trochę taka praca na akord. Właśnie jeździcie po tych wszystkich imprezach, po konferencjach, wykładacie na to dużą kasę, bo też musicie właśnie opłacić sobie wjazd na konferencję, podróż prowiant, nocnek i tak dalej, i tak dalej, robicie, organizujecie jakieś pikniki, jestem przewodniczącym koła naukowego, robię właśnie milion takich rzeczy i liczycie na to, że potem dostaniecie gdyby po tym roku pracy wynagrodzenie, a tutaj lipa, nie ma go, zostaje się na lodzie i no, co tu dużo mówić, jestem kilkanaście tysięcy złotych w plecy. Do tego jeszcze tam wyniknęły różne problemy z finansowaniem nauki osób, które nie mają umowy o pracę z uniwersytetem i w związku z tym też jestem kolejny ponad tysiąc złotych w plecy no i to nie było zbyt przyjemne i wiem też, że część osób troszkę kombinuje przy tych wnioskach dopuszcza się już na oszustw, nie chcę nikogo teraz tutaj oskarżać, ale część osób wprost mówi na przykład, że w ten czy w inny sposób oszukuje system i no to wszystko demotywuje, nie? Do tego ostatnio kilka razy też dałem się tak bardziej prywatnie wykorzystać w różnych sytuacjach, zresztą moi znajomi też yy, na zasadzie Wiesz, pomagacie komuś, czy angażujecie się w coś, robicie coś z friko i tak dalej, i dostajecie po uszach jeszcze za to, bo, bo coś tam, bo komuś się to jednak nie podoba z jakiegoś powodu, czy nie wiem, pomagacie komuś przez rok, potem raz nie pomożecie, bo nie macie czasu, czy coś i słyszycie, że nie można na Was polegać. No takie różne sytuacje. Rozmawiałem, nie wiem, z Mando, z Bedwulfem, właśnie, z ludźmi z mojego wolontariatu i z kilkoma innymi osobami. No i tak naszła mnie taka negatywna refleksja nad egzystencją. Zacząłem rozmyślać nad własnym życiem, nastawieniem do ludzi, świata. Zacząłem się zastanawiać, czy to wszystko ma sens, po co zagrywam te noce, po co to wszystko. I nawet w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jestem takim trochę romantycznym naiwniakiem, takim trochę frajerem, który właśnie sam czeka, aż go ktoś wydoi, zrobi w konia, że nie wiem, może powinienem urodzić się w 1805 roku, potem zginąć w Powstaniu Listopadowym, i... i może to byłby los odpowiedni dla mnie. I tak wiecie, teraz mówię to tak pół żartem, pół serio, ale naprawdę naszła mnie taka refleksja w pewnym momencie. I, I to dotyczyło po części także podcastów. Po pierwsze, przez ostatnie miesiące, jak zapewne wiecie, zbierałem trochę różnych dźwięków i pomysłów także na różnego rodzaju działania około podcastowe. I chciałem też zrobić coś specjalnego, niewielkiego, ale tak dodatkowo poza podcastem i myślałem, żeby to zrobić właśnie jakoś na rocznicę, ale nie wyszło. Nie wyszło po prostu głównie z braku czasu bo jak się okazało nawet uporządkowanie wszystkich dźwięków i tak dalej, pocięcie ich, przerobienie do wave'a, wylewelowanie, to zajmuje masę czasu. Nie wyszło jest mi z tym myślę. Po drugie, ostatnio pojawiła się ta moja relacja z kapitularza na blogu i ja nie jestem z niej w pełni zadowolony, a brak odzewu to moje niezadowolenie jeszcze wzmocnił. Znaczy, też zabawna sytuacja, bo pojawił się jeden komentarz i to taki w sumie Masz dziwnie pozytywny z mojego punktu widzenia, ale zamiast nie pocieszyć, to właśnie niejako tylko wzmocnił to moje negatywne nastawienie. I wiecie, gdy już zaczynacie patrzeć na świat przez taki negatywny filtr, czy w drugą stronę, gdy nakładacie na oczy różowe okulary, no to nie myślicie wtedy logicznie. nie? I tak samo ja teraz. Po prostu uznałem nagle, że nie spełniam pewnych standardów, nawet własnych standardów i motywacja mi na chwilę siadła. Na szczęście tylko na chwilę. I z pomocą przyszliście wy, można tak powiedzieć, bo nie wiem w kontekście nagrody na przykład, na karpę noktem właśnie pod postem z naszym podcastem Old Weird Man, użytkownik Old Weird Man napisał komentarz w odpowiedzi na mój wpis i zakończył go słowami. Ja wyparłem ze świadomości w ogóle fakt istnienia takiej nagrody. Tak jak wypiera się przykre wspomnienia, szkoda czasu i uwagi dla mało poważnych inicjatyw. Nagroda grupki osób, dla tej samej grupki osób, z wadliwym systemem głosowania. Nic więcej. No i kurczę, Old Weirdman ma rację, tak? Bo w gruncie rzeczy to, no spełniły się niestety te mroczne proroctwa, że to będzie nagroda znajomych dla znajomych i do tego jeszcze te wszystkie błędy i tak dalej. I muszę się z tym po prostu pogodzić. tak? Czy jakiś tam żal do organizatorów, do Michała Stonawskiego, do kapituły i powiem wprost, ja już tej inicjatywy, tej nagrody wspierać nie będę, chyba, że naprawdę nastąpi jakaś przeogromna zmiana w tym, jak jest ona organizowana, ale wątpię w to, po prostu od tej inicjatywy się odcinam, ale to też nie oznacza, że od razu przekreślam wszystkie kolejne inicjatywy wychodzące od tych osób, czy że jakoś będę to przekładał, te negatywne odczucia na, nie wiem, odbiór ich tekstów literackich, czy czegoś innego, nie. Po prostu tutaj widzę, że już nie wyszło, nie ma sensu o to walczyć, temat zamknięty. Zresztą właśnie Old Weirdman tutaj dobrze podsumował, Kamil Piętak też ironicznie skomentował całą sytuację na fanpage'u Nekropolitana, pod jednym z postów dotyczącym nagrody. Dalej właśnie Bogusia w poniedziałek napisała taki bardzo krzepiący komentarz na Facebooku odnośnie ostatniego podcastu. Zobaczyłem też, że pod samym właśnie postem na blogu rozwinęła się dyskusja. Tam Marcin i Laki dyskutowali o Łesie Krajwenie jego twórczości. To też jest strasznie krzepiące, że wiecie, jakaś wasza działalność potem pobudza innych ludzi do wyrażania własnego zdania, do zajmowania głosu w danej sprawie to jest naprawdę przyjemne, pojawiła się też nowa słuchaczka w komentarzach w związku z tym właśnie jakoś tak podcasty stały się tą taką ostoją pozytywnych emocji, zacząłem nawet wczoraj, można tak powiedzieć przygotowania do odcinka kończącego ten rok kalendarzowy, tak wiem, że jeszcze się nawet październik nie skończył, ale to pewnie znowu będzie duży odcinek więc muszę się zacząć przygotowywać wcześniej i ogólnie wiecie, te problemy można zrelatywizować wszystkie nagroda, tak jak już powiedziałem nie wiem, to stypendium, no trudno, nie ma pieniędzy z tego źródła, trzeba będzie poszukać innych źródeł utrzymania i tak dalej z podcastami też stwierdziłem, że trochę przesadziłem z tą chwilową paniką niestety perfekcjonizm to wbrew pozorom nie jest zaleta, to jest choroba i trzeba sobie jakoś z tym radzić i ogólnie podcasting sprawił, że znowu zacząłem myśleć o tych bardziej pozytywnych aspektach własnej egzystencji i no cóż, no muszę po prostu trochę zdystansować się do pewnych spraw i przy okazji nie dać zaorać się przed trzydziestką ale kurczę z drugiej strony na ogół robię to co lubię angażuję się w sprawy, które są dla mnie w jakiś sposób ważne i Dlatego nie będę teraz jakoś szczególnie zmieniał mojego nastawienia do życia. Trudno, no. Nie rzucę tego wszystkiego tylko dlatego, że nie daje mi to, nie wiem, fejmu, kasy czy czegoś innego. Co to dużo mówić? Skoro mam miękkie serce, to niestety muszę mieć twardą dupę i tyle. I ta dość osobista wstawka do tego zakotwiczona w bardzo konkretnym okresie mojego życia, w bardzo konkretnym momencie mojego życia pozwoli mi przejść teraz do kolejnego punktu ale nim o nim wrzucę tutaj jedną wstawkę nagraną niejako przy okazji nagrywania innych rzeczy kilka tygodni temu witam was kochani bardzo serdecznie w wieczne acz słoneczne wrześniowe popołudnie tak sobie siedzę nad niejakim żabim mostkiem w sumie nie wiem, dlaczego tak się nazywa, tak się nazywało, odkąd pamiętam. Być może w związku z tym, że w tutejszej rzeczce no, pływa sobie masa kijanek i małych rybek. W każdym razie siedzę sobie i myślę o tym, że w ramach naszej działalności konglomeratowej wiele razy padało hasło, że podcasty są jak używki, jak narkotyk, jak alkohol i tak dalej, i tak dalej, To chyba Mando zaczął coś takiego mówić, potem ja z Jerrym to powtarzaliśmy i teraz powtórzę teraz jeszcze, bo rzeczywiście coś w tym jest pierwsze no to naprawdę cholernie uzależnia i no ja nie żartuję w końcu na początku bałem się czy w ogóle damy radę opublikować te nie wiem 3-4 odcinki pod rząd, a teraz minął rok nie było w sumie żadnej jakiejś większej obsługi przez ten cały rok znaczy, no dobra, gdy to nagrywam, to mam jeszcze kilka tygodni, wszystko się może jeszcze zdarzyć, ale myślę, że już pójdzie dobrze, mamy dość sztywny, sensowny plan, część rzeczy już jakoś tam zaplanowanych, pojedyncze rzeczy nawet już nagrane, więc powinno wszystko się udać, w każdym razie no, fajne jest to, że można co tydzień usiąść, coś tam nagrać, coś tam zmontować, a do tego, cóż, używki, nie? jak to niektórzy moi znajomi mówią, przed imprezą można się zresetować, odciąć się od codzienności troszkę odpłynąć, no i w sumie z podcastami jest podobnie <grym> Na przykład dzisiaj właśnie miałem beznadziejny dzień od samego rana Prawdę wstałem rano jakiś taki nieprzytomny fizycznie i psychicznie, czułem się totalnie styrany. zresztą od rana nic mi się nie układa chciałem załatwić kilka spraw i z różnych względów nic z tego nie wyszło i po południu już byłem tak wkurzony i w ogóle złapałem mnie jakaś deprecha Myślę sobie, i tak ci nic nie idziesz, mas. Za przyruszeniem gówno dzisiaj zrobisz, bo wszystko idzie się jak krew z nosa. Weź sobie wrzuć na luz, weź dyktafon, rusz w teren, może akurat nagasz jakieś dźwięki, kiedyś się przydadzą do podcastu czy coś. A jak nie, to chociaż się trochę odetniesz właśnie od tego wszystkiego, wrócisz po południu, wieczorkiem trochę popracujesz. No i właśnie ruszyłem w teren, jak wielokrotnie, w ostatnie wakacje i wprawdzie moja kreatywność dzisiaj sięgnęła dna, ale nagrałem sobie się teraz trochę zostawiłem tafon nad rzeką może kiedyś do jakiegoś słuchowiska czy czegoś innego przydają mi się. przydadzą mi się odgłosy wody padłem na jeden pomysł na ewentualne promo nie wiem czy to wykorzystam, ale nagrałem no i teraz sobie siedzę, chilluję patrzę właśnie na kijanki, rybki kaczki mnie przed chwilą odwiedziły. no i Cóż, każdemu polecam, kupcie sobie dyktafon, ponagrywajcie, jest chill out, jest zabawa. No, poza tym, wiecie, wchodźcie na rynek, póki jeszcze można, bo za kilka lat to będzie taka konkurencja, jak teraz na YouTubie. A teraz jeszcze jakoś tam możecie się wkręcić i wyrobić sobie jakąś tam markę. No, ja serdecznie zapraszam i polecam. Piotr Frączewski, Szymon Cieśniński. Trzymajcie się, hej. Zapraszam i polecam. Piotr Frączewski. Tak, podcasty są jak używki. I naprawdę dają masę fanu, pozwalają oderwać się od wielu innych, często mniej przyjemnych stop, rzeczy. Stop, stop, stop, stop! Przepraszamy, ale przerywamy nagranie, by nadać krótkie sprostowanie. Otóż w czasie montażu zauważyłem, że moje słowa można zrozumieć dwuznacznie, dlatego postanowiłem wyjaśnić jedną kwestię. Mówiąc, że podcasty są jak używki i dają dużo fanu, mam na myśli to, że podcasty uzależniają i dają dużo fanu, nie to, że używki są dobre, że używki pozwalają i tak dalej. I mówię to z pełną świadomością tych słów teraz i chciałbym to w tym momencie bardzo mocno podkreślić. Wszystko, co mówiłem w ostatnich kilku minutach pozytywnego, nie mówiłem tego o używkach, tylko o podcastach, które uzależniają jak używki. Mam nadzieję, że teraz wybrzmiało to właściwie. Dziękuję za uwagę. Wracamy do nagrania głównego. I szczerze każdemu polecam chwycenie, którego za mikrofon, bo to naprawdę świetna sprawa. A teraz chciałbym powiedzieć o tym, że właśnie podcasty, jak to kiedyś Mando ujął, są trochę jak dziecko dla ich autora. Właśnie w teorii to nie jest nic bardzo osobistego, nie, bo to nie jest na przykład jak pierwsze blogi. Gdy narodziła się blogosfera, to większość wpisów dotyczyła rzeczy bardzo osobistych. To były tak naprawdę internetowe pamiętniki, dosłownie. Nawet tak to się wtedy definiowało. Blog to był cyfrowy, internetowy pamiętnik, na którym pisało się prywatne rzeczy. Czasami no, z myślą o konkretnym jakimś tam targecie, gronie czytelników, a czasami właśnie nikomu się nie podawało tego adresu przecież do bloga, tylko pisało się właśnie dla jakichś tam anonimowych, przypadkowych czytelników i w dużej mierze dla siebie. Dopiero potem wykształciły się te blogi bardziej profesjonalne, tematyczne, czy nie wiem, lifestyle'owe, tego typu rzeczy kiedyś nie było. I właśnie podcasty też niby, nie wiem, nawiedzony podcast. Teoretycznie mówimy tutaj tylko o grozie, podcast właśnie tematyczny, profesjonalny, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie do końca tak jest, bo podcasty to w moim odczuciu najbardziej osobista forma publicystycznego przekazu. Tutaj ciężko jest osiągnąć jakąś większą dozę obiektywizmu. Po pierwsze, no to chodzi tutaj o prywatne zaangażowanie, nie? bo to nie jest praca, to nie są nagrania, teksty odczytane, ale na, napisane na zlecenie, tylko no, robi się to z potrzeby serca. Z potrzeby, nie wiem, wygadania się. Po drugie, tak naprawdę każdy podcast ma w sobie cząstkę autora. I to nie jest tak jak w tekście, że, nie wiem, jakiś styl danej osoby czy coś takiego. Chodzi mi o to, że po pierwsze macie to tło nagrania, w którym często słyszycie wiele rzeczy. Tło naprawdę może dużo mówić, bo nie możecie usłyszeć czyjeś dziecko w tle, nie wiem, żonę, męża brata, siostrę, możecie usłyszeć czy nagrywa w domu, czy na zewnątrz czy na ulicy, czy gdzieś na świeżym powietrzu, na łące do tego ja w sumie nie kryję się z tym wszystkim, często daję wam pełen kontekst nagrania, mówię, że nagrywam nie wiem, przed konferencją, po niej czy nie wiem, jak mówię o maratonie filmowym to nie mówię tylko o filmach, ale też o całej właśnie wizycie w kinie do tego też na pewno słyszycie często czy jestem wyspany czy nie wyspany czy mam doła, czy właśnie się cieszę czy jestem radosny czy nie no to na pewno jakoś tam słychać do tego jeszcze teraz te media społecznościowe cała ta otoczka no na FB też jest trochę prywaty na Facebooku też jest trochę prywaty. Widzicie, nie wiem, chociażby wrzucam tam czas jakieś zdjęcia, które zrobiłem na spacerze, w czasie jakichś tam wyjazdu, w czasie wizyty w sklepie, nie wiem, różne tam wrzucałem. Macie zakładkę o autorze na blogu. Swoją drogą ciekawe, ile osób na nią trafiło. No i jest w tym taka doza ekshibicjonizmu internetowego. Do tego właśnie dochodzi fakt, że nie wiem jak inni, ale znaczy myślę, że w konglomeracie to wszystkich dotyczy. Ja jestem bardzo silnie związany emocjonalnie z poszczególnymi nagraniami i uświadomiłem to sobie dość mocno niedawno, dosłownie z dwa tygodnie temu, szukałem jakiegoś nagrania. Nawet szczerze mówiąc, już nie pamiętam, czy chciałem coś wyciąć z niego, czy komuś coś podesłać, w każdym razie rozwinąłem sobie listę, archiwum na stronie głównej wszedłem na nekropolisanblogs.com szukam archiwum, rozwijam sobie te listy tam miesiące wyświetlały mi się te tytuły podcastów i po chwili zapomniałem czego w ogóle szukałem, totalnie odleciałem bo zaczęły mi się odblokowywać różne właśnie wspomnienia dotyczące tych nagań. wiecie, przy tym to nam się na przykład Skype popsuł przy tym dziecko Jerego było nadwyraz aktywne. Przy innym, nie wiem, żona Mando chciała już spać i kazała nam kończyć. Przy którymś tam, nie wiem, coś nam się popsuło, musieliśmy nagrywać drugi raz. Nie wiem, to nagrywałem w Krakowie, to we Wrocławiu, to na Łące, to ze złamaną żuchwą. I właśnie każdy ten podcast ma... Swoją historię. Był nagrywany w bardzo konkretnym kontekście, bo to nie jest tak, że nie wiem, macie podcast filmowy, to po prostu nie wiem, obejrzał film, zrobił research, nagrał, zmontował, koniec. Zawsze są jakieś inne wydarzenia w tle, i jeszcze ja dodatkowo zawsze nagrywam w biegu, bo właśnie <grywanie> zajmuję się całą masą różnych rzeczy. Nagrywam m.in. aktywnościami i dzięki temu. Każdy podcast ma swoją historię, do każdego można by spisywać anegdotki, dlatego też prawie każdy podcast ma jakiś swój wstęp, jakąś genezę czy coś takiego. I dochodzę tym wszystkim do tego, że nagrywanie stało się dla mnie naprawdę cholernie ważne. O tym też Mando i Jerry mówili i pewnie wielu innych podcasterów Skóra też o tym wspominał. Nagrywanie staje się w pewnym momencie bardzo, bardzo istotne. Ja nawet zaniedbałem wiele innych spraw. Właśnie przez to, że zbliżała się sobota i musiałem coś nagrać, musiałem coś zmontować. Wiele razy zagrywałem noce i to też... Czasami trochę późno brałem się za pracę, ale czasami nawet tak sobie dawałem kilkanaście godzin, to i tak potem siedziałem w nocy, coś tam poprawiałem, zmieniałem. I to nie jest tak, że to teraz mówię, żebyście wy teraz... Tam Słuchali tego i myśleli O Jezu, jak on się dla nas poświęca O łaskawco, jak ty się dla nas starasz O Boże, jak my ci to wyragrodzimy <grywki> Nie, luz W ogóle nie o to chodzi Mówię to w dużej mierze dla siebie By za rok, dwa, pięć, dziesięć Wrócić do tego nagrania Odsłuchać to i sprawdzić, co się zmieniło. Czy nadal nagrywanie będzie mi sprawiało taką radochę? Czy nadal będzie we mnie ta wola to zaangażowanie w podcasting? Bo z jednej strony możemy pomyśleć, że to pewnie w końcu zgaśnie, z drugiej strony weźcie sobie za przykład Mando. Czy inne podcasty, które nagrywają przez wiele długich lat. No. Coś tu musi być i do tego właśnie, wiecie, z jednej strony ja bardzo nie chcę zaniedbać regularności, bo wiem, że jak sobie raz odpuszczę, to prawdopodobnie potem będzie się to zdarzało częściej. I też Mando mi tak powiedział w że jak już raz odpuścisz, to drugi raz nie jest tak bolesny. Pierwszy raz jest najgorszy, tam no jeszcze drugi, trzeci powiedzmy też, a potem to już tak nie czujesz tych wyrzutów sumienia i w ogóle. I właśnie z jednej strony napędza mnie to, że mam ten deadline co tygodniowy ale to też jest takie perpetuum mobile w gruncie rzeczy, bo tak jak powiedziałem no tego się nie robi dla klasy dla fejmu, dla czegokolwiek innego liczy się fan, fan mój w czasie nagrywania czy montażu i wasz w czasie odsłuchu i jeszcze jako przykład tego wszystkiego mogę wam tutaj w sumie wrzucić wstawki, które przygotowałem dla Mando w kontekście trzeciego sezonu pod kopułą. mieliśmy nagrywać audycję i Mando to wrzucił bodajże w sierpniowych wiadomościach z martwej strefy, czy znaczy we wrześniowych wiadomościach z martwej strefy podsumowujących w sierpień, jeżeli się nie mylę. I przygotowałem dla niego dwie takie krótkie wstawki, które teraz puszczę. Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! To była ta pierwsza, teraz druga Przykuj się, zaraz wchodzisz. 3-4. Urany, rany, jestem niepokonany. Sezonu TD cały obejrzany. Było nieźle, tylko teraz uważaj. Słuchaj mando tak, jeszcze wszystkie pizny. gdy poznają magiczne ametysty, dziwne kryształy, zombie niemrawy jak te pały, sam nie wiem jak, że przetrwał sezon cały i Wiesz, co mnie boli? nie jak dobrej woli, lecz scenarzystom w głowach się pierdoli. O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. No i słyszeliście, to są króciutkie wstawki, ale było przy nich sporo pracy. Właśnie montaż, czy to nagrywanie tutaj, montowanie w ogóle piosenki zwyczajnej z samą wersją instrumentalną i dogrywanie głosów, to w pozorom nie jest takie banalne, ale, ale robiłem to i to nawet mając masę deadlineów przed sobą i masę innych obowiązków, bo, bo to sprawia przy ogromną radochę. Tak, podcasting, myślę, że w definicję powinien mieć wpisane to, że musi sprawiać twórcy radość, że to nie może być właśnie praca, obowiązek, coś takiego. I kontynuując temat, rozmawiałem nie tak dawno, znaczy nie tak dawno, teraz to w sumie będzie już pewnie z półtora miesiąca, ze znajomym o aktywności społeczności wokół podcastu. Znaczy o waszej aktywności, drodzy słuchacze. Wiecie, o komentarzach, o fanpage'u, lajkach i tego typu rzeczach. No i dostałem takie pytanie, ile osób się jakoś tam aktywnie udziela, tak? Ile osób bierze udział w tej całej otoczce? No i no nie wiedziałem dokładnie, tak? Strzeliłem, że z 15 osób jest dosyć aktywnych, i z jakąś tą regularnością odzywa się albo na blogu, albo na fanpage'u, a gdyby zliczyć wszystkich, to założyłem, że pewnie wyszłoby około 30 osób, takich wszystkich osób, które raz na jakiś czas coś tam polajkują, coś napiszą. Może trochę więcej, może trochę mniej, nie wiem, nie sprawdzałem tego teraz też. I usłyszałem w odpowiedzi na to coś takiego. Słuchaj, mas. 30 osób, czy nie wiem, 15 to by się to w ogóle opłaca? W sensie, no wiesz, taki nakład pracy, czasu, tak wciąż mówisz, ile ci to zajmuje, latasz z tym dyktafonem, a potem udzielać te kilka osób, no, no ja wtedy powiedziałem, że nie, no to wcale nie jest po pierwsze przecież tak mało, po drugie, mnie to nie przeszkadza, po trzecie, podcast dociera do większej ilości osób, tylko one nie wszystkie są jakoś tam aktywne i teoretycznie temat umarł, nie, ale ale kumpel zasiał we mnie takie zianko niepewności. To zianko zaczęło kiełkować i rozmyślałem nad tym wszystkim. I doszedłem do wniosku, że... No, że mi to rzeczywiście nie przeszkadza, bo ze słuchaczami jest trochę jak ze znajomymi. I nie na Facebooku, tylko tak jak w życiu. Wiecie, można mieć, nie wiem, macie setkę, dwie setki, trzy setki, pięć setek znajomych, ale powiedzcie sobie szczerze, z iloma osobami utrzymujecie taki w miarę regularny Bliższy kontakt. No z iloma, pięcioma, dziesięcioma, dwudziestoma, trzydziestoma? Nie wiem, ilu macie przyjaciół, nie? No nikt, jak ktoś odpowie, że ma setkę przyjaciół, no to można zakładać, że, że jednak tak nie jest. I podobnie jest z podcastem, myślę. Mam aktualnie około setki słuchaczy. Ta liczba skacze, czasami jest ich więcej, czasami jest ich trochę mniej i powiedzmy już nawet zostaniem przy tych 15 aktywnych osobach i to jest w porządku bo po pierwsze sam przecież też nie zawsze się aktywnie udzielam pod podcastami których słucham, czasem ich słucham bez dostępu do internetu, czy z dala od komputera nie wiem, w podróży na spacerze, czy gdy zajmuję się czymś innym, nie wiem, piorę, myję okna, gotuję i słucham sobie podcastu no w takiej sytuacji nie rzucę wszystkiego, tak? Nagle by napisać komentarz, nie wiem, nie rzucę żelazka i nie pobiegnę do komputera. Czasami też się zdarza, że nie, wiem, nie skomentuję czegoś od razu, potem zapomnę, albo właśnie to słucham odcinek do końca, jak sobie nie zrobię notatek po drodze, to potem też nie będę pamiętał, co chciałem skomentować. No to jest normalne, tak? I słuchacze też są różni. Tak samo myślę sobie u mnie. Wiem, że mamy mamy, mówię już, bo mówię w kontekście konglomeratu nie tylko nawiedzonego pewne takie w miarę stałe grono słuchaczy mamy kilka osób, które jakoś się tam z nami zżyły z naszym konglomeratem, z naszymi gośćmi, z naszymi głosami, są ludzie, którzy nie wiem słuchają tylko podcastów, w filmie, czy tylko literatury, no mają jakieś tam swojego konika i tylko nim się interesują. Mamy na pewno też osoby, które wpadają tutaj tylko na jakieś jedno konkretne nagranie, na jakiś jeden temat, który ich interesuje. No różne są te osoby i dlatego stwierdziłem, że właśnie nie ma co tak negatywnie do tego podchodzić, że nie masz 10 tysięcy lajków na fejsie to, to twoja działalność nie ma sensu nie, więc przeciwnie przy czym, przy czym oczywiście zachęcam do aktywnego komentowania bo to zawsze daje pozytywnego kopa, na przykład ostatnio widziałem że na Radiu Eska zrobiło się dość mało komentarzy, a jeszcze był taki okres, że było ich naprawdę dużo no i to trochę właśnie dołuje, demotywuje Tak, to nie jest tak, że nie wiem Mando teraz nagrywa trochę rzadziej dlatego właśnie, że nie ma komentarzy czy coś no ale na pewno nie wpływa to motywująco tak więc ogólnie zachęcam do, do komentowania, lajkowania, szerowania, bo to też zapewnia różne profity, jeżeli chodzi o istnienie w internecie, no nie oszukujmy się im więcej takich aktywności tym lepsze pozycjonowanie na Facebooku, Google też jakoś to tam sobie czyta i to jest jedna sprawa, a po drugie to najzwyczajniej w świecie daje frajdę autorom, twórcom gdy ktoś działa dla lajków i szerów no to wiadomo, że żyje tymi statystykami i cieszy się, gdy rosną a gdy ktoś jest naiwny jak panowie z konglomeratu no to tym bardziej ucieszy się, że nie wiem, dostał jakąś pochwałę czy merytoryczny komentarz no i mówiłem właśnie na Karpę tym, że dużo odzew cieszy ale też jeszcze ciągnąc ten wątek małej ilości aktywnych osób, sobie pomyślałem, że gdyby na przykład nagle 200 osób zaczęło się wypowiadać, to ja nie ogarnąłbym samych komentarzy, tak nie nadążyłbym z odpisywaniem. Mieliśmy 45. nawiedzony podcast Radeckiego, Holger Klasy B o antologii opowiadań i pod nim mamy 63 komentarze. To jest naprawdę dużo, aż Disqus, czyli ten programik, ten skrypt, który ogarnia komentarze, zaczął trochę świegować. I powiem wam szczerze, że ja wtedy w tym tygodniu po opublikowaniu tego podcastu też angażowałem się w różne dyskusje dotyczące nagrody imienia Stefana Grawińskiego. I gdyby zebrać te moje komentarze spod tego posta i inne różne wpisy, to myślę, że spokojnie wyszłoby tego o kilkadziesiąt, stron na cztery i no co to dużo mówić, ja miałem wtedy tydzień z życia więc gdyby tak było co tydzień to nie miałbym czasu na nagrywanie ani na inne rzeczy więc nie jest źle tak jak jest chociaż zachęcam właśnie do aktywności jeszcze taki przykład ekstremalny co do tego, że liczy się jakość, a nie ilość to pomyślałem sobie o YouTubie wiem, że to jest trochę inne medium, inna branża Albo myślałem o YouTubie i o największym kanale jaki tam istnieje, czyli kanale PewDiePie to jest kanał jeżeli nie wiecie głównie z playami, a ostatnio także z takimi dognowatymi, głupimi w gruncie rzeczy filmami i ja go przez jakiś czas śledziłem, ale to już nie wiem, kilka lat temu, bo PewDiePie ogrywał wiele gier właśnie z gatunku survival horror i tak dalej interesował się tym growym horrorem, a ja nie miałem czasu na gry i miałem też słaby komputer. Na laptopie grać za bardzo nie mogłem, komputer stacjonarny mi wysiadł. Ogólnie prawie nie grałem, więc nadrabiałem to sobie przez te filmiki. I no chcąc, nie chcąc, wiecie, tam macie okienko do komentarzy, ogólnie jest komentarze tuż pod wideo, tak? Więc też jest łatwiej coś skomentować. I zazwyczaj spoglądałem sobie tak jakoś niejako z automatu na te komentarze i powiem wam, że ludzie komentują masowo, tak? Fajnie. Ale niestety... Jakiekolwiek sensowne, merytoryczne komentarze gubią się w zalewie, w zalewie głupot po prostu i ciężko tam znaleźć coś sensownego. To akurat w tym przypadku też jest niejako narzeczenie twórcy autora Pudiego, bo on ma konkretny target i on nawołuje też niejako do głupich komentarzy, bo to są dla niego no wyświetlenia, tak, a wyświetlenia to są pieniądze. Co tu dużo mówić, ale. Wiecie, to jest trochę przerażające, bo tam na przykład nie wiem, PewDiePie powie coś głupiego w filmiku, no i potem większość komentarzy to jest nawiązanie do jego komentarza, czy jego powtórzenie, czy coś tam. Nie wiem, krzyknie penis w czasie nagrywania i potem macie komentarze właśnie. Penis, penis, penis, penis, penis, penis. <głosy> no i on potem odpisze na to coś głupiego, tak. Nie wiem, rzucił śmieszną emotkę, napisze mam większego, coś tam. I kasa leci, interes się kręci, ale... Ale to nie jest coś, do czego ja bym chciał dążyć, broń Boże. więc przeciwnie, właśnie mówię, jakość, nie ilość, wolę mieć 8 komentarzy, z czego 4 to moje odpowiedzi na Wasze komentarze, w sensie 8 porządnych komentarzy niż 1000 jakichś takich bzdur, spamów i tak dalej. No. <słuchaj> tak sobie teraz pomyślałem, że, nie wiem, na przykład Mando, gdyby tego słuchał przy kąpie, to pewnie właśnie w tym momencie jakoś by siedział na Nekropolitanie pod tym postem i pisał w komentarze <głos> penis. czy A W sumie to pewnie nie tylko on, tak. Chociaż nie no, teraz jak już to powiedziałem, to pewnie wszyscy tam klikacie. Backspace backspace tego nie było. To się nie wydarzyło. Tak. Nie dobra. <głos> Mam głupkę. A. Oh co to ja miałem. A. Skoro już wspomniałem o tej relacji z kapitularza, to właśnie od razu przewołam wątek krytyki i odmiennego spojrzenia na dany temat, na to, o czym mówimy w podcastach. Taka krytyka czy skonfrontowanie odmiennych opinii to jest dla nas ważne i to jest nam potrzebne. To nie jest tak, że nie wiem, jak nie ma tej krytyki, to woda sodowa uderzy nam do głowy, że nie wiem, popadniemy w jakiś samozachwyt, nie będziemy się starać, nie wiem, że rzucimy pracę i będziemy żyć z podcastu, czy nie wiem, zakładamy własne radio. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że bez feedbacku Trudno nam się rozwijać, to po pierwsze, a po drugie brak feedbacku jest też irytujący dosyć mocno. Jeszcze my wszyscy jesteśmy akurat tak się złożyło dość krytycznie nastawieni do własnej twórczości. My bardzo często tak wręcz panicznie spodziewamy się jakiejś fali krytyki, nie wiem, wysyłamy sobie nawzajem wstawki do podcastów i bardzo często piszemy, bardzo rzadko piszemy, że słuchaj, nagrałem taką fajną stawkę, nawet fajnie mi to wyszło, tak żywiołowo, nie, zazwyczaj jest, słuchaj, chyba za długie, słuchaj, byłem zmęczony chyba to, słuchaj, słuchaj, mam przeziębione gardło, tak, kurczę, może ci to nagram raz jeszcze, słuchaj, jakby było nie tak, to ja ci to nagram jutro, drugi raz, słuchaj, no tutaj troszkę niewyraźnie to powiedziałem zawsze są jakieś problemy i to czasami, no za przeproszeniem z tyłka totalnie absurdalne są te nasze właśnie jakieś lęki i fobie podcastowe No i dlatego właśnie feedback jest potrzebny, także jeżeli jest negatywny e, najgorzej jest jak go nie ma wcale bo na przykład, nie wiem, robiłem dla was te, czy dla was no, robiłem te ramy narracyjne do podcastów niektórych wiecie, ten wstęp i zakończenie w klimatach filmu, czy co tam akurat omawialiśmy w danym podcaście, nie wiem, przy Egzorcezmach Emily Rose, na Maniakalnym Glinie i przy kilku innych odcinkach, przy Pile na pewno i nikt tego nie komentował. Oh my god, who the hell cares? A to było coś nowego, coś dziwnego. I tak sobie myślę, kurczę, albo, nie wiem, może ludziom to zwisa i tylko niepotrzebnie, bo wiecie, to są niby głupoty, takie krótkie rzeczy, ale takie trzy minuty montuje się dłużej niż pół godziny normalnej audycji. A czasami dłużej niż całą audycję. Tak, więc nie wiem, może ludziom, ludzi to nie obchodzi, a może im się to nie podobało i właśnie dlatego nie piszą feedback jest potrzebny. Potem ktoś napisał, że właśnie fajne było to tam właśnie coś takiego z tych odcinków i to w komentarzach gdzieś tam wypłynęło chyba na Facebooku albo i na blogu, już nie pamiętam. No i wiecie, minęło kilka miesięcy i dopiero potem uspokajacie nas. No nie, róbcie to na bieżąco, proszę. I co do krytyki jeszcze i tak dalej, uwag krytycznych na przykład pod 42 nawiedzonym podcastem to była czwarta dyskusja o mistrzach horroru. Na nawiedzonym. I tam Laki i skoczny. Między innymi komentowali, no i napisali po pierwsze, że Henry Portret Mordercy to no istotny film, jeżeli chodzi o gatunek horroru i polecali nam, byśmy się z nim zapoznali. A po drugie, to akurat Laki zasugerował, że dobrze by było, gdybyśmy więcej mówili o twórcach, o ich ewolucji, Roku kariery, o ich pomysłach na samych siebie, na ich twórczość. I znaczy akurat to ciężko będzie zrealizować w przypadku mistrzów Horrorów, ale ogólnie to była istotna uwaga. tak, Bo to pokazuje, że jest konkretne zainteresowanie konkretnym tematem ze strony słuchaczy i że na przykład nasze gadanie o twórcach to nie jest bez sensu tak? to, bo też można by się zastanowić tak? czy jest sens mówić o samych twórcach coś więcej, czy skupić się tylko na konkretnych segmentach no, okazuje się, że słuchacz życzy sobie więcej informacji o twórcach i może przy mistrzach horroru ciężko będzie to jakoś mocno rozwinąć ale już przy innych podcastach możemy jakoś to wykorzystać czy może co jakiś czas robić podcast o danym twórcy zobaczymy co z tego wyjdzie dalej nie wiem w 47 nawiedzonym podcaście omawiałem z Bad Wolfem Taśmę Watykanu i Wilkołacze sny. i w nagraniu palnąłem głupotę dotyczącą kobiet wilkołaków w filmie no i Jerem mnie poprawił w komentarzu zwrócił mi uwagę na to, że właśnie no trochę palnąłem głupotę i to też jest ważna sprawa, bo kurczę, no my nie jesteśmy nieomylni, czasami się o czymś nie pomyśl, czasem się coś powie z rozbiegu i tyle, to właśnie nie jest tekst na blogach czy do jakiegoś serwisu, który można 500 razy edytować, tutaj jak już się coś palnie, no to to zazwyczaj leci zwłaszcza w dyskusjach, bo no, niby można goś tam dogrywać, potem to montować i to, ale to nie ma sensu, jest strasznie pracochłonne i tak dalej. Więc jak coś zrobimy źle, to nam mówcie. Tak samo, nie wiem, jeżeli się nie zgadzacie z jakąś opinią. 39. nawiedzony podcast, maniakalny Glina, i tam Geno Przyber na przykład zupełnie się nie zgodził ze mną i z Mando, jeżeli chodzi o ocenę motywacji głównego antagonisty. I no, to akurat nas nie przekonał do swojego zdania bo my zupełnie inaczej interpretujemy postać maniakalnego gliny, jak się okazuje, ale to też jest właśnie fajne, że można o tym podyskutować, tak? że to nie trafia po prostu w próżnię, tylko że są... Widzimy, że ktoś ma inne spojrzenie na dany temat. Zresztą Geno Szyber chyba też poruszył ostatnio temat grozy w bibliotekach, znaczy zasugerował, że może moglibyśmy coś o tym nagrać. Chodzi o literacki horror w bibliotekach publicznych i no to też nie jest odcinek, który można by nagrać od tak, od zaraz, na szybko, ale sam pomysł myślę, że jest naprawdę spoko. Wiecie, socjologia, kultury, recepcja, kultury, dostępność. No to są ciekawe rzeczy i szczerze mówiąc, jeżeli bym miał kiedyś trochę wolnego czasu i taką możliwość, ja bym chętnie nawet zrobił jakieś takie badania może ankietowe, czy po prostu przejechał się po 5-10 bibliotekach i może nawet o tym jakiś artykuł naukowy napisał, no bo tak jak mówię to jest ciekawa sprawa i no fajnie, że to gdzieś tam wypłynęło co nie zgadzania się, no to też przykład już z wnętrza konglomeratu 44 nawiedzony podcast o Behind the Mask The Rise of Leslie Vernon i Mando Mando zupełnie się nie zgadza z moją opinią nawet to napisał nie do końca delikatnie mi wprost i często teraz biję do tego, gdy o czymś rozmawiamy, czy coś nagrywamy, czy gdzieś coś piszę. What the fuck are you talking about, huh? On zupełnie inaczej odbiera ten film, ja zupełnie inaczej odbieram ten film. No i tak jak mówię, to jest zawsze wartość dodana. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, nie bójcie się o tym pisać. Sugerujcie zmiany, możliwe drogi rozwoju, wytykajcie błędy. Od tego też jesteście, tak? Just do it i skoro mowa o błędach to może przejdziemy do tematu problemów w życiu podcastera i myślę, że mogę wrzucić tutaj też jakąś wstawkę wychodziłem dzisiaj z domu z 10 razy i za każdym razem no po prostu wychodziłem, nikogo nie spotykałem wracałem bo to musiałem coś ono załatwić potem znowu, potem musiałem być na zakupy potem do apteki znowu jeszcze coś tam dokupić, tak w kółko to ze śmieciami i naprawdę nikogo nie spotykałem teraz jak wyszedłem nagrać zajawkę to cholera co chwila, dzień dobry, dzień dobry a co tam słychać, jak tam mama boże, problem pierwszego świata w ogóle chodzę z ciężką torbą i dyktafonem przy twarzy ludzie się na mnie patrzą jak na wariata Cóż, wydawało mi się, że można zobaczyć w życiu dziwniejsze rzeczy, no ale jak widać, mieszkam na spokojnym osiedlu. O, teraz pani z balkonu patrzy na mnie, jakbym do co robił. Życie podcastera jest naprawdę pełne przygód i niespodzianek. Ale dosyć tego dobrego czas zaczynać nagranie. To był akurat początek nagrania w Początek nagrania 46. narodzonego podcastu Go Home i Tank Carter I serio zdarza się, że wiecie, wyciągam dyktafon, chcę coś nagrać i nagle z archiwum N ujęcie pierwsze wybierasz się na małego tripa by zebrać trochę nowych dźwięków do podcastu planujesz m.in. nagrać tak zwaną krzyczaną zajawkę jak wskazuje nazwa, chodzi w niej o to, by nomen omen pokrzyczeć. Po drodze mijają cię dwie, nie wiem, nastoletnie, może dwudziestoparoletnie dziewczyny. Po ich wyglądzie i obrzyrządowaniu wnioskuję, że zamierzają się opalać. W końcu jest sierpień, mamy przeokropne upały, tylko prawdziwy debil może biegać z dyktafonem po lesie. W takich warunkach w każdym razie mijają cię i zakładasz, że idą się opalać. Masz do wyboru dwie drogi. Pierwsza, prowadząca na taką w miarę ładną polankę, gdzie właśnie można sobie rozłożyć kocyk, ręcznik i się poopalać. I druga, prowadząca wzdłuż śmierdzącej rzeczki, potem przez jakieś wszaki i tak dalej, aż do jakiegoś składowiska kamieni, żwiru, piachu i wysuszonej polany, gdzie można drżyć japę i nagrywać podcasty? Którą drogę wybierasz. Tak. Ja też wybiałem tę drugą. Gdzie pojawiły się szanowne panienki? Oczywiście, na tej drugiej. No ja piektykam. Niesamowite uczucie, gdy dzigasz sobie ziemię nożem, nagrywając to i zastanawiając się, jak to będzie brzmiało. Później, w czasie montażu w Auto City a nagle uświadamiasz sobie, że niedaleko stoją dwie kobitki z jakimiś wielkimi torbami i patrzą się na ciebie jak na totalnego psychopatę. to takie typowe wydarzenie z życia podcastera po prostu uwielbiam gdy drę się do mikrofonu na totalnym wygwizdowie i nagle z nami plecami pojawia się kilka osób cudowne uczucie i nagle, tak jak w tym przykładzie, pojawiają się ludzie znikąd i dzieją się różne cuda. Raz, właśnie jak tak krzyczałem do mikrofonu na takim odludziu, potem miła mnie starsza pani no i delikatnie mówiąc dała mi odczuć, że się trochę mnie obawia, że uważa mnie za nienormalnego, bo po prostu totalnie unikała mojego wzroku. A gdy podszedłem trochę w jej kierunka, czy nie, dokładnie do niej, tylko po prostu tak wyszło, że ruszyłem w jej stronę to na kroku i niemalże uciekła z miejsca zdarzenia bywa, zdarza się tak samo zresztą nawet dzisiaj gdy pierwszy raz zrobiłem pierwsze podejście do tego nagrania to nagle przyszedł listonosz No i też wiecie, tu dzwoni, tak odbierz paczkę, to wracasz, już nie pamiętasz, co nagrywałeś. Teraz jak robiłem drugie podejście, to znowu na samym początku ledwie włączyłem dyktafon, podałem datę i już pojawiła się pani z mlekiem. Kupuję mleko właśnie z gospodarstwa od jednej pani. I też po prostu nagle nagranie rozwalone znowu trzeba wrócić, skupić się. Zresztą od nowa tak się zdarza cały czas. A oprócz tego typu sytuacji, Często jako podcasterzy napotykamy różnego rodzaju problemy natury technicznej. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Wiecie, Audacity czasem zawodzi, wiadomo. Choć gdy człowiek już nagra tę setkę podcastów, zrozumie, kiedy najczęściej program się psuje, to można unikać tego typu problemów. I tutaj taka szybka garść porad dla osób, które być może niedługo jednak spróbują samodzielnie coś nagrać i smontować? Dreams dreams. Nie pracujcie bezpośrednio na plikach. Raczej pozwalajcie programowi robić kopię. Macie tam zawsze taką opcję, czy pracujecie na pliku szybciej, czy pracujecie na kopii bezpieczniej. Pracujcie na kopii, to jest naprawdę bezpieczniejsze. Do tego sprawdzajcie na bieżąco ilość miejsca na dysku jeżeli nie macie go jakoś bardzo, bardzo dużo i co jakiś czas też zamykajcie cały projekt bo Audacity zapisuje bardzo dużo plików tymczasowych właśnie by móc cofnąć pewne czynności a gdy pracujecie na długich ścieżkach to kopie tymczasowe zajmują bardzo, bardzo dużo miejsca a jeżeli macie złe przeczucie to po prostu zróbcie kopię całutkiego projektu w innym oknie i zapiszcie ją po prostu drugi raz to samo Czasami to się przydaje, albo wyeksportujcie to, co już zmontowaliście do osobnego pliku i będziecie mieli też jakąś tam kopię zapasową pod ręką. Naprawdę, polecam. Niestety nie tylko soft zawodzi, czasami także hardware sprawia różnego rodzaju problemy. Czasem z naszej winy, czasem po prostu przez złośliwość przedmiotów martwych. I w sumie w tym kontekście też mam nagrany fragment rozmowy z Mando, na temat właśnie takich problemów. Nagraliśmy go w sumie niedawno, bo w czasie naszej rozmowy o Łesie. Posłuchajcie po prostu. Czyli już... Ale działa, tak? Teraz jest spoko. Dobra. <śm> <śm> Słuchaj, tradycyjnie chciałem zgrać pliki na pendrive'a i przerzucić się na stacjonarne, nie z lapka, bo lapek, hmm. nie wiem czy teraz to słychać, ale on strasznie szybko się przegrzewa, no i mam podkładkę chłodzącą i jeszcze w razie czego mam wentylator. Nie wiem czy ty to słyszysz, czy nie. U mnie nie słychać, ale no na nagraniu może. No W każdym razie, yy, wiesz, dlatego zawsze się przełączam na PC. I tam mam po prostu... To znaczy tam mam, wiesz, po pierwsze komputer jest dużo nowszy, po drugie no jest stacjonarny, więc ma te wiatraczki też większe, porządniejsze. No i tam mam tego Skype'a. Tylko ten Skype się zacinał, nie? No i się bałem, że mi się Skype nie uruchomi. No i tak włączyłem, zepsuł się, ale to przez tam aktualizację ja czytałem, że jak tam usunę pliki z folderu app data, znaczy to jest tam roaming, coś tam, nieważne. No jak usunę pliki, to niby on potem po załadowaniu się ponownym ma działać. No i wiesz, bawię się z tym całym badziewiem. I nagle monitor zaczyna mrugać. I on już tak ostatnio mrugał, że czasami jak gdyby się jasność zwiększała i zmniejszała tak nagle, wiesz, po prostu ci wali tym światłem po oczach to, nie że gaśnie całkowicie, tylko tak jaśnie i ciemniej, jaśnie ciemniej. I czasami miał tak, że się jak gdyby na chwilę właśnie tak wyciemniał mocniej no ale to potem wracało jednak do normalności to się zdarzyło mi ze dwa, trzy razy nie wiedziałem od czego Mówię, no dobra, trudno, jakoś będę musiał z tym żyć nie? i teraz tak mrugało, mrugało no ale wystarczy go wtedy wyłączyć, włączyć i wraca do normalności nie? no to wyłączyłem, włączyłem szybko tym przyciskiem no i mrugało, mrugało dalej nie? no i tak mrugało, mrugało i zgasło i chyba muszę kupić nowy monitor a to ci powiem, że my to w ogóle byśmy mogli chyba nagrać podcast o tym, jak używać sprzętu, bo ja ten laptop kupiłem we wrześniu. No już, już go mam rok, to w sumie jest, jak na mnie, to jest prawie rekord, yy, że wytrzymał mi komputer prawie Tylko, że teraz go nie noszę do szkoły, bo nie mam okienek i tylko i wyłącznie dlatego on wytrzymuje, wiesz, od półtora miesiąca w szkole, ani razu jeszcze laptopa nie miałem. A mi młoda go raz z kolan zrzuciła i tak wydawało mi się, że nic się nie stało, bo spadł na miękki dywan, a okazało się, że on spadł wtyczką i ta wtyczka wiesz, wygięła się i wyłamała dolną tą, yy, to, co jest na dole pod laptopem. I wyłamała to tak, że w narożniku tu przy ekranie śrubka jednak gdzieś wypadła, już jej nie znalazłem, ale stwierdziłem jedna śrubka, na cholerę mhm. mi śrubka, to, to, to, tam jest chyba ich z dziesięć, to jedna nic nie zrobi, a okazuje się, że robi, bo jak otwieram laptop, to, to ten zawias zaczął się tak stopniowo wyhaczać, wyhaczać i, i, i to całe gniazdo, gdzie wkładam wtyczkę od prądu też. I już tak mi się rozpieprzyło, że już nie dałem rady co, nic zrobić i przykleiłem na superglun. <głos> <głos> Także mam na stałe wtyczkę w laptopie, bo już jej nie wyciągnę. Znaczy chciałem tylko wejście przykleić, ale jak włożyłem <głos> potem to, to wtyczkę to też się przykleiła. I jak gdzieś chodzę, to z takim kablem długim i z zasilaczem. <głos> jak chodzę z tym laptopem. A nie mogłeś śrubki ale... ale... przekręcić z innego miejsca, czy coś? Czy... Ale prób próbowałem w A. pewnym momencie, ale jakieś krótsze były, czy coś. Nie wiem, nie, nie łapałem, o co chodzi. Ale, ale to są dwa... dwa od Oddzielne problemy, bo wejście do laptopa to był jeden problem, ruchome wejście. Za każdym razem, jak wkładałem wtyczkę, to ono się wbijało do środka, wpadało. I ja musiałem je wyciągać jakimś drutem, i w końcu je przykleiłem, już mam na stałe i ten problem jest rozwiązany tam. To, że to jest przyklejone, to nieważne. Ale problem śrubki nadal jest problemem i ten zawias już mam tak opuszczony. Za każdym razem jak, wiesz, otwieram laptopa, to, to ta cała obudowa widać, jak się otwiera i ten zawias tak wypacza i to mi długo nie pożyje, nie? Bo zawiasy w laptopie to jest to jest ten... Ale w ogóle zobacz... To jest taka rzecz. Podca to? Zobacz, podcasterzy to tacy specy od IT. Ja na przykład w ogóle, bo ten mój monitor czy znaczy, to nie jest jakaś może wielka strata, bo ten monitor jest potwornie stary. Ja go miałem przy jakimś komputerze, nie wiem ile, ze... 8, 9, 10 lat temu, nie no to wiesz to nie jest nie, nic super i tak powinienem piązać, że później kupić nowy ale co ciekawe to jest komputer na to stałe wejście, na VGA znaczy monitor jest na VGA ja mam nowy komputer sprzed tam z, no, znaczy ja go kupiłem używanego, ale był tam użytkowany przez kilka miesięcy, ja go kupiłem na jesień powiedzmy, że ma nie wiem, rok, półtora no i on ma wejście tylko HDMI i DVI no i y, mówię, no, w ogóle najpierw o tym nie pomyślałem, no i wiesz, kupiłem komputer, nie mogłem go używać, bo nie miałem wejścia. No, monitor, chciałem kupić nowy monitor, y, ale tam, y, wiesz, sprzedawcy mnie trochę chcieli zrobić wiajo i tak dalej, albo znowu nie było wiadomo, czy nie jest uszkodzony, potem mówię, może no, pojadę kupić nowy, ale też nie miałem kasy wtedy, bo to właśnie kupiłem komputer, musiałem opłacić sobie, nie wiem, kursy szwedzkiego, coś tam inne pierdoły, kupić, miałem jakieś konferencje, to, kasy nie było, ma jeszcze książki, komiksy, wiadomo. No to mówię, kupię przejściówkę, nie? No co? No kupię przejściówkę, kupiłem przejściówkę, okazało się, że ma, znaczy, nie da się jej podpiąć, bo jest ta obudowa taka gumowa, nie? No i jakoś nie da się jej wcisnąć. No to, co zrobiłem, wziąłem nóż i zdarłem tę izolację gumową i w końcu wpiąłem, nie? Więc, wiesz, trzeba sobie radzić. To jeszcze na super glue przyklej i będziesz miał, już ci się nie zepsuje tak jak Ej, ja mam teraz. Znaczy myślałem o tym ale na, na szczęście tego nie zrobiłem. A znowu co do laptopa? Nie będę też jakiś czas, w zresztą podkać też bo o tym mówiłem, miałem problemy z nogą, bo się właśnie, znaczy wypchnięto mnie praktycznie z autobusu, znaczy no tak się ludzie przepychali, nie chcieli mi przepuścić, no i potem ktoś mnie chyba przypadkiem no, na letnach szturchnął i wyleciałem w ogóle z laptopem. Mogłem z, Cię nie słuchać akurat tego podcastu. Z autobusu nie piętrowego. Sobie, to mówił. Na pewno to pisałem na fejsie prywatnie, nie? no i wyleciałem na kolano na chodnik i miałem laptopa, wprawdzie w takiej lekko miękkiej torbie na niego, nie? Ale tak trzasnąłem po prostu kantem laptopa, Chodnik, on chodnik, tak, on ogólnie to mi wypadł już ze 100 razy nie? i nic się nie stało, no jakoś funkcjonuje. Jedyny problem to mam, jed, mam taki martwy pasek pikseli z jednej strony ekranu, ale to jest tak cieniutkie i już się do tego przyzwyczaiłem, nawet tego nie zauważam. Więc IT... No ja, ja to w ogóle, ja bym mógł robić za testera y, urządzeń tego typu, no. tylko, tylko za takiego testera y, z tymi... Y, z sprawdzającymi wytrzymałość... Odporność. Tak. Ono, odporność mechaniczną, wytrzymałość na na wstrząsy, uderzenia i tak dalej. no hmm. Bo ja po prostu tyle laptopów rozwaliłem już przez uderzenie o coś, że to jest niewyobrażalne jak se tak czasami próbuję wspomnieć ostatnie tam nie wiem 7 lat to już mi ciężko policzyć ile ile ja laptopów miałem nie a kupuję najtańsze bo, bo no bo po, bez sensu kupować do no, jakiejś drogie nie jak to mi jest potrzebne do nagrywania podcastów oglądania filmów i pisania recenzji to kupuję naprawdę najtańszy jaki jest i i dzięki Bogu, bo to w ogóle bym z torbami poszedł. No to ja sobie z tym temu pomyślałem, że kupię sobie może jakiegoś takiego taniutkiego właśnie laptopika, żeby po prostu mieć na czym nagrywać, czy ewentualnie prace naukowe, żebym miał gdzieś skopiowane, żebym tego nie stracił, jak mi coś ściądzie, nie, tak ostatecznie. Ja jakby, jakbym w tym roku kupił, to przez ten rok on powinien przeżyć idealnie, bo ja w tym roku nie wezmę do pracy raczej laptopa. Także, a to przez to, że ja po prostu t, p, przez ostatnie lata cały czas miałem laptopa przy sobie nie? wszędzie chodziłem z laptopem i, i to i wiesz, no, no i on co jakiś czas mi gdzieś tam spadł albo w coś uderzył ale to jest normalne, bo jak ja mam swojego w domu to też nic się nie dzieje, a jak go tylko gdzieś wezmę to nie ja. wiem, ale nawet ile razy to jest akurat trochę moja wina. jak jadę autobusem czy tramwajem mam laptopa na kolanach, a na nim mam torbę to jak wysiadam, to tak za często łapię torbę o laptopie zapominam, wstaję laptop a, mi się suwa po nogach i jeszcze jak są, czasami jak siedzę przy, w sensie tak, że jest jakoś tak mało miejsca, nie? No to ten laptop mi się scunie po nogach i mi upadnie na buty. To jeszcze, no bo jak jest w tej swojej małej tam obudowie, to to trochę się wstrząśnie, ale nie uderzy przynajmniej jakoś mocno. Ale ile raz po prostu mi tak trzasnął. No, ale na szczęście żyję. A ja często chodzę i oglądam film I tak po domu też czasami chodzę. Trzymam za narożnik i se chodzę po domu i film leci. I, i, i to też uderzyłem czasami w coś, nieraz dlatego się przerzuciłem na telefony albo tablety, żeby oglądać filmy na tym, bo po szkole też tak chodziłem robiłem coś na, na laptopie i z nim normalnie zawsze trzymałem za narożnik w ręku a to jednak ciężar ma i, i ta sama siła grawitacji działa, że on się zaczyna coraz bardziej gdzieś tam wyginać i, i, i coś zaczyna mi tam trzeszczeć w środku i w taki sposób ja też też rozwaliłem, a zresztą kiedyś to na kiblu rozwaliłem laptopa nie? bo poszedłem, poszedłem na dwójeczkę, oglądałem film, zresztą jakiś chorob świąteczny, pamiętam. Wstawałem, położyłem na pralkę laptopa i tak nie zauważyłem, że, że go za mało na pralkę położyłem. Jak trzasnął kafelki, trzy miesiące miał. To już było, nie było co zbierać. Sklepik Dobra. z pytaniami. Technologia podcast. <głos> <głos> o, spoko. Jak słyszeliście? radzimy sobie z techniką na najróżniejsze sposoby i wiecie, ta wagę to, to serio jest czasem duży problem bo tekst co się napisze choćby nie wiem, w notatniku a z podcastem no już niestety jak wam wysiądzie sprzęt do nagrywania czy coś, czy Auda rozwali cały plik no, trzeba się od strona kombinować. Na szczęście, no, my nauczyliśmy się już improwizować po tych kilku latach nagrywania. Nie wiem, Mando udowodnił mi, że można bez problemu nagrywać podcast na telefon. Yy, ja czasem nagrywałem iPhone'em Sky iPrecorderem. Jerry robił jakieś cuda, kiedyś z jedną taką naprawdę zniszczoną ścieżką. W konglomeracie siła. No jak nie my Jak jeden nie podoła, drugi coś wymyśli. Jakoś razem zawsze sobie poradzimy. Właśnie ostatnio też, jak wysiadł mi stacjonarny, tam Skype i monitor, no to nagrywaliśmy przez laptopa i, i przez wbudowany ten komunikator na Facebooku na przykład. No i też się dało. I właśnie wspomniałem Jerego przed chwilą. Wcześniej wspominałem kilka razy Mando. To teraz jeszcze słówko o Jerry. Jerry 14 sierpnia... Tego roku wrzucił na swojego fanpage'a na Facebooka post o takiej oto treści. Przesłuchałem odcinek nawiedzonego podcastu na Necropolitan o The Fall, czyli drugiej odsłonie projektu The Strain, wirus. Nawet nie wiecie jak się cieszę, że odpuściłem po dwóch odcinkach serialu, a książkę i komiks w ogóle sobie darowałem. Przy tym, co wymyślają twórcy tego uniwersum, to nawet kuriozalność pod kopułą wydaje się nieszkodliwa, a wiem, co mówią, bo mnie podkusiło sprawdzić, co tam się dzieje w trzeciej odsłonie. Ale Jack to mówił na początku sezonu, więc wiecie. Nie czepiajcie się go. I dalej pisze. Ale pojawiła mi się też refleksja. Jak to dobrze, że są blogerzy, którzy oglądają, czytają taki kurioza. Ku przestrodze dla ogółu ludzkości. Oni cierpią, ale niech się pocieszają, że to nie jest cierpienie idące na marny. Więcej takich poproszę. Challenge no. I po przeczytaniu tego, tak sobie pomyślałem, kurczę, ja sporo kwiatu omawiam w tych podcastach. I to oczywiście też jest bzdura, bo obok rzeczy B-klasowych, czy po prostu słabych, omawialiśmy w Nawiedzonym też wiele dobrych, czy ważnych, czy kanonicznych książek, filmów. Ale akurat w tamtym czasie jeżeli się nie mylę, to nagrywałem z Mando RSK o bardzo słabej, bardzo złej powieści, kto zabija najsłabniejszych amerykańskich pisarzy, Roberta Kaplowa planowaliśmy też te podcasty o Podkopułą no i wiecie mm. i nasz miała się taka refleksja, kurde, potem będę kojarzony z tym, z tym wszystkim, co najgorsze no ale z drugiej strony omawialiśmy też z Mando, nie wiem, spektakl teatralny, lśnienie, masa dobrych rzeczy z nawiedzonym podcaście też Mieliśmy dość rozmaiconą ramówkę i właśnie taki jest plan też na kolejne lata. Chcę omawiać jak najróżniejsze rzeczy w jak najróżniejszym towarzystwie. Mówiłem o tym w pewnym sensie w czasie dyskusji panelowej na Pyrkonie. Ja nie lubię zajmować się długo jednym nurtem, jednym podgatunkiem czy szerzej jednym tematem. Znaczy ja też tak mam ogólnie z czynnościami. Ja nie lubię siedzieć bardzo długo nad jakąś jedną czynnością, monotonną zwłaszcza. Ja lubię rozmaicać sobie życie. I w kontekście zajęć no zajmuję się różnymi sprawami, w kontekście podcastów chciałbym, by tutaj też panowała różnorodność, różni goście, różne media, różne tytuły. I mam nadzieję, że Wam to będzie odpowiadać. I skoro już jesteśmy przy tytułach, to może przejdę do tematu statystyk. Jeżeli chodzi o wyświetlenia postów, to pierwsza piątka najczęściej wyświetlanych postów na blogu wygląda następująco. Nawiedzony podcast numer 3 Noc grozy i horroru część droga baba duch egzorcysta 13 grzechów to miejsce pierwsze. Najczęściej wracacie do trzeciego nawiedzonego podcastu. Hmm. Drugie miejsce to czas podsumowań. Dziesiąty nawiedzony podcast, w którym podsumowaliśmy cały ubiegłoroczny rok w grozie. Z naszego prywatnego punktu widzenia. Trzeci najpopularniejszy podcast to numer 14 i pierwsza dyskusja o mistrzach horroru czwarty w kolejności najpopularniejszy odcinek to pierwszy nawiedzony podcast wstępniak, a na piątym miejscu znalazła się niedawna dyskusja z Jergem, właśnie o horrorze klasy B Łukasza Radeckiego podcast 45 no ale on wywołał tyle kontrowersji było tam tyle komentarzy, że w sumie nic dziwnego, że wskoczył tak wysoko. Jeżeli chodzi o pobierania, to wygrywają nawiedzone walentynki. Podcast, który nagrałem z Elin o dwóch horrorach walentynkowych. On jest najczęściej pobiegany. Na drugim miejscu jest właśnie to wspomniane już podsumowanie ubiegłego roku. A dalej, tutaj kolejność przypadkowa, bardzo podobne statystyki w przypadku Domu na Wyrembach Stefana Dardy, recenzji książki, recenzji komiksowego The Strain i filmów Zombry, Blackwich Project, Pora roku i Piła. To są właśnie te najpopularniejsze, najczę najczęściej pobierane. Dalej, większość z Was dziwnym trafem pochodzi z Polski i używa przeglądarki Chrome. Trafialiście na bloga wpisując w Google różne frazy, wiadomo, takie tradycyjne jak nawiedzony podcast, podcast horror, podcast o horrorze, podcast o grozie. Co ciekawe, niektórzy pisali horror przez CH. I pojawiły się też takie frazy jak YouTube, słuchowisko, portfel. Ciekawe. Babaduk, czym jest? Dźwięk Babaduka. I film o grupie badaczy zjawisk nadprzyrodzonych 2015. Nie mam aż takich kwiatków jak Myszmasz, na który ktoś trafił, ostatnio chyba Kamil wrzucał na fanpage'a screena. Ktoś trafił na podcast Myszmasz, wpisując bodajże. Polski porno Kamil właśnie czy coś takiego, no. Cóż, zdarza się. U nas jeszcze takich kwiatków nie było, ale kto wie, czas pokaże, może jeszcze się trafią. Co do Facebooka, to na razie mamy 94 polubienia. Początkowo bardzo chciałem dobić do setki przed godzinami, zwłaszcza, że w ostatnim czasie te statystyki poszły w górę, bo jakoś tak około 50-60 stanęły, a to ostatnie 2-3 tygodnie tu naprawdę dały kilkanaście tych lajków. No i mówię sobie, fajnie by było dobić do setki przed opublikowaniem tego właśnie podcastu, ale potem pomyślałem sobie w sumie, co za różnica. Co za różnica, czy będzie 90, 100, 120, tylko cyferki. A poza tym, też sobie uświadomiłem, że jeszcze nigdy nie wysyłałem tego spamerskiego zaproszenia znajomym do polubienia. W sumie część z nich może nawet sobie nie zdaje sprawy, że mam fanpage'a. Może to po publikacji teraz zrobię i zobaczę. Może akurat część z osób w sumie to interesują się popkulturą, trochę wiozą też, to może troszkę tych statystyczek, tych numerków przybędzie dalej, największy zasięg w ostatnim czasie miał post z linkiem do podcastu Horrorze Klasy B, ciekawe dlaczego, największą aktywność wywoływały zdjęcia moich notatek o dziewiątym epizodzie trzeciego sezonu pod kopułą zdjęcie jogurtów i energetyków oraz zdjęcie jeża Facebook Kurcze, naprawdę ja nie wiem jak to się dzieje, ludzie się śmieją że Facebook o wiele bardziej promuje zdjęcia kotów niż jakiekolwiek merytoryczne wpisy niż jakikolwiek sensowny content i coś w tym jest, bo naprawdę jak wrzucam coś takiego istotnego w cały podcast czy link do jakiegoś artykułu to zazwyczaj ma to nawet czterokrotnie, pięciokrotnie mniejszy zasięg niż jakaś taka bardziej randomowa fotka no cóż no, Facebook Meh. M -E -H. Meh. Trochę już nagrywam, trochę już nawijam do tego dyktafonu, więc myślę, że możemy powolutku kończyć. A na koniec jeszcze kilka słów o przyszłości nawiedzonego podcastu. Po pierwsze, mam nadzieję, że kolejny rok nagrywania będzie jak dobry sequel, to znaczy... Niech czerpie z tego, co było dobre w oryginale w tym pierwszym roku, ale też dorzuci trochę nowości. I that Już teraz mogę zaspoilerować, że w przeciągu najbliższego miesiąca pojawi się na przykład podcast o domu strachu. Czyli coś, czego jeszcze nie było. I no mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Chciałbym też w najbliższym roku wciągnąć w nagrania przynajmniej jeden nowy głos zobaczymy co z tego wyjdzie po drugie chciałbym także odrobinę dopracować marketing dla Nekro to znaczy muszę chyba trochę poczytać na temat właśnie tego jak Facebook promuje posty by nie tracić czasu na fanpage w tym sensie że nie wiem będę pracował nad czymś co potem trafi do 30 osób a potem że jakąś pierdołą od niechcenia i dotrze do 300 osób muszę jakoś bardziej świadomie to wszystko robić chyba Poza tym chciałbym przygotować promosy Już nad tym pracę zacząłem Już w sumie dawno temu I do tego taki mały bonusik Dla Was, dla słuchaczy Chciałbym przygotować coś powiedzmy, Praktycznego O ile ktoś będzie chciał tego używać Ale na razie więcej nie zdradzę Mam też ochotę na zorganizowanie Małego konkursu No ale spokojnie, wszystko w swoim czasie Udało się wrzucić Necropolitan na iTunes. Wszystko już działa, można bezproblemowo słuchać nas także tam. Na początku bardzo mnie wspierał w tym kontekście Jerry, później ostatecznie sprawą zajął się Bedwolf i on też jak gdyby dopiął tę sprawę na ostatni guzik, doprowadził do tego, że Necropolitan jest na iTunesie. Dziękuję Wam serdecznie. Skoro namawiamy też na YouTube i no to jest całkiem sensowne, tak? w gruncie rzeczy i jeżeli okaże się, że republikowanie podcastów na YouTube nie zajmuje mi nie wiadomo ile czasu, to pewnie wykorzystam to jako kolejną opcję do poszerzania grona słuchaczy bo cóż, no jeżeli ktoś woli słuchać takich rzeczy na YouTube, to dlaczego by nie przy czym podkreślę jak chcę pozostać wierny podcastom ja naprawdę bardzo lubię to medium nie będę się bawił w wideokasty po pierwsze nie mam sprzętu, po drugie nie chcę mi się teraz uczyć montażu wideo i tak dalej, bo no nie mam na to czasu. Prosta, prozaiczna przyczyna. Nie mam na to czasu, nie mam do tego dobrego sprzętu. Znaczy, no, pewnie stacjonarny komputer by to uciągnął, ale, no nie, nie, nie. Chcę się ograniczyć do tego, co robię w miarę dobrze teraz. Że nie mam taką nadzieję. I to właśnie kontynuować. I powiem wam, że skończyły mi się notatki. A to oznacza, że mogę już tak naprawdę zakończyć. Teraz już tak spontanicznie chciałbym Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten rok wspólnego nadawania, za ten rok dzielenia się opiniami, newsami, przemyśleniami, za ten rok bardzo przyjemny w gruncie rzeczy, pomimo właściwie, teoretycznie życiowo to nie był dla mnie dobry rok. Wydarzyło się sporo niezbyt przyjemnych rzeczy ja, nie chcę kończyć negatywnie, chodzi o to, że pomimo tego na przykład teraz ja się uśmiecham tak? mówię do tego dyktafonu i cieszę się jak głupi do sera, być może zaraz przy montażu stwierdzę, Jezu, ale ty zanudzasz a tutaj o tym za dużo mówiłeś, a to chyba zbyt osobiste było, tak, może by to wyciąć będę miał te swoje znowu rozkminy potem wyślę, to nie wiem, może dzisiaj jak zdążę to zmontować jakoś do północy, chociaż nie, nie zdążę pewnie wyślę to do Mando czy do Jerego i znowu powiem, że słuchajcie macie teraz, ale tak chyba mi nie wyszło, tu za długie tutaj coś tam, też będę panikował ale pomimo wszystko ja się teraz cieszę, tak ja mam egodochę cieszę się że dobygnąłem do tego momentu i właśnie o to nie powiedziałem ja, ja nie wierzyłem, że uda się, że uda się nagrywać przez cały rok bez obsuwy, bez żadnych większych problemów. Ja nie wierzyłem, że uda się zrobić tyle dyskusji w kilkuosobowym gronie, dwóch, trzy i tak dalej, że będą takie eksperymenty, jak właśnie te ramy fabularne, nagrywanie na żywo, nie wiem, te ankiety, które potem interpretowałem. Tutaj naprawdę dużo się wydarzyło. I do tego też widzę, że niektórzy mówią, że to jest, nie wiem, tylko zabawa i tak dalej, ale to nie jest zabawa. Ja przez nekropolitan, nie wiem, poznałem ludzi z Karpę Noctem, tak. teraz jestem redaktorem Karpę Noctem w gruncie rzeczy, chociaż niestety ostatnio za wiele tam nie robię mam wielkie plany, ale no czas nie pozwala kupiłem sobie ostatnio, czy znaczy ostatnio pół roku temu 30 książek właśnie pod kątem cyklu tekstów na Karpę Noctem i do tej pory sobie leżą na szafie nieważne, poznałem masę osób poza tym ja pracuję też publicznie mówiąc, tak prowadząc zajęcia na uniwersytecie, prowadząc kursy w firmach, ucząc prywatnie, jeżdżę na właśnie różnego rodzaju konferencje, inne eventy, gdzie muszę występować przed grupą ludzi i to jest potwornie stresujące w gruncie rzeczy. Gdyby nie podcasty, to ja nie wiem, czy ja dałbym radę tak po prostu na przykład ostatnio tydzień temu, tak? pojechać na konferencję, wygłosić swój referat, potem moderować panel przed wszystkimi, po prostu zapowiadać, komentować moderować dyskusję, zadawać pytania ja byłem potwornie nieśmiały przez wiele wiele lat, a teraz widzę, że właśnie przez te podcasty to się zmienia i ja mógłbym ciągnąć ten wątek teraz długo, długo, długo ale <śmiech> powiedzmy, że jednak nie, urwę go w tym momencie powtórzę tylko jeszcze raz serdecznie wam wszystkim dziękuję wam słuchacze i także wszystkim z konglomeratu tak i tego ścisłego i tego szerszego powiedzmy dzięki wszystkim, którzy tutaj występowali którzy udzielali swojego głosu, swojej opinii, swoich przemyśleń wszystkim, którzy lajkowali, komentowali ale też, i nie wiem jak to ująć, cichym słuchaczom tym, którzy się nie uaktywniali jakoś szczególnie Fajnie, że byliście tutaj z nami przez ten rok. Mam nadzieję, że będziecie z nami dalej przez kolejny, mam nadzieję, lata. I teraz tradycyjnie już, bo jak wiecie, to też jest właśnie takie coś, o co chciałem dbać od samego początku. Stałe intro, stały wstęp, stałe zakończenie, stałe tagi do podcastu. Jeżeli ktoś pobiera je na dysk i trzyma w jednym folderze, to widzi, że każdy podcast ma swój numerek, tytuł albumu, tytuł właśnie utworu te wszystkie taki tam wpisane no to właśnie dbając o tradycję zakończę tradycyjnie życzę wam klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście that During the spookiest time of the year, there are a few guidelines all ghosts and goblins should follow. Always stay on sidewalks. Never go to a stranger's house and never go out alone. <laughs>